To są informacje Polskiego Radia 24. Ma lekkie obrażenia głowy i jest pod opieką medyczną. To polski żołnierz ranny w Libanie. Wciąż drogo na stacjach paliw, ale od wtorku ma się to zmienić. Handlowa niedziela. Część osób robi przedświąteczne zakupy, ale w sklepach nie ma tłumów. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Kolejna pułapka wybuchła pod jednym z pojazdów wojskowych podczas patrolu w Libanie. Jeden z polskich żołnierzy został ranny. Na głowie ma założonych kilka szwów. Do incydentu doszło tuż po 13.00, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski podczas powrotu naszego patrolu, naszych żołnierzy z posterunku 6.50, który mamy przy Blue Line, czyli linii demarkacyjnej Izraela z Libanem. Żołnierze wracali do bazy. Jeden z pojazdów został uszkodzony w wyniku wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego, a jeden z naszych żołnierzy odniósł, na chwilę obecną mogę powiedzieć, niewielkie obrażenia. Poszkodowany jest w polskiej bazie wojskowej. Udzielono mu tam niezbędnej pomocy medycznej. Ponad 200 polskich żołnierzy działa w Libanie zgodnie z misją ONZ-u. Patrolują oni południową granicę, ale nie biorą udziału w walkach. O przeszło 1 złoty mniej za litr benzyny i oleju napędowego mamy zapłacić od wtorku. To możliwe dzięki pakietowi ustaw, które obniżają ceny paliw. Liczymy na to, że przed świętami zatankujemy taniej, mówią kierowcy. Drogo drogo aby było taniej. Mam taką nadzieję, bo oczekuje nam się daleka podróż. Jeżeli spełnią się te obietnice, które tam gdzieś padły na jakiejś konferencji prasowej, to myślę, że będzie ok, chociaż i tak będzie trochę za drogo. Rząd obniżył podatek VAT na paliwa do 8%. Tak ma być do końca kwietnia. Niższa akcyza ma obowiązywać do połowy przyszłego miesiąca. Każdego dnia minister energii będzie ustalał cenę maksymalną paliwa. Uszkodzony prom Stena Spirit przepłynął do gdańskiej stoczni remontowej. Zostanie tam naprawione uszkodzenie po zderzeniu w porcie w Karlskronie. Cztery dni temu podczas cumowania pękła cuma rufowa. Statek został zacumowany przy wsparciu holowników. Pasażerowie w sumie blisko 490 osób opuścili pokład. Nikomu nic się nie stało. Zapewniono im zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach, także na pokładzie stojącego przy i statku Stena Spirit. Zdarzenie spowodowało brak dostępności na nabrzeża, bo prom pozostał zacumowany do czasu uzyskania ostatecznego zezwolenia na opuszczanie portu. Dwa pozostałe promy, które pływają na linii Gdynia-Karlskrona były opóźnione. Wczoraj przywrócono połączenia na tej linii. Trzech cywilów zginęło w wyniku rosyjskiego strzału Kramatorska na wschodzie Ukrainy. Wśród ofiar jest 13-letni chłopiec. Siedem osób jest rannych. Wczesnym popołudniem siły agresora zrzuciły na miasto bombę lotniczą. Uszkodzonych jest wiele budynków wielopiętrowych. Tydzień przed świętami wielkanocnymi część osób robi zakupy w sklepach, bo jest niedziela handlowa. W sklepach w Łodzi... Tłumów nie ma. Część mieszkańców wybiera spacery albo inne formy aktywnego spędzania czasu zamiast zakupów. Handel dla tych, co nie mają czasu w tygodniu, uważam. My mamy czas, mamy potrzeby, czas. mamy tego i damy radę i kulturę, i handel załatwić. Do 22. No jest tamto czynne, hmm. jak czegoś braknie. To jest niedziela handlowa? Zawsze wybieram przyjemności. Ostatnie zakupy przed świętami będzie można zrobić w Wielką Sobotę, ale tego dnia sklepy będą otwarte do 14. Następna niedziela handlowa będzie 26 kwietnia. To były informacje Polskiego Radia 24. Poro słońca będzie do końca dnia w centrum i na wschodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu, głównie na zachodzie kraju, w rejonach podgórskich i w górach możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. 6 stopni pokazują termometry nad morzem, do 12 w centrum i 18 na wschodzie, w rejonach podgórskich od 2 do 4 stopni. W nocy znów będą przemrozki. W wielu regionach będzie padał deszcz ze śniegiem, informuje synoptyki MGW Przemysław Makarewicz. Na północnym zachodzie kraju oraz na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże i całkowite i miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich też ze śniegiem, natomiast wysoko w górach opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna na przeważającym obszarze od minus 2 do 2 stopni, a więc przymrozki, cieplej, natomiast na południowym wschodzie tam temperatura minimalna od 3 do 6 stopni. W rejonach podgórskich termometry pokażą blisko minus 3 stopnie. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 38% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Klimat. 6 minut po godzinie 18:00. Wieczór w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dzisiaj wędrując do pracy słuchałem ptaków, bo zaczęły śpiewać. Jest słońce, nie pada, jest w miarę ciepło. No i te... Trele. I to bez względu na to, czy człowiek jest gdzieś pod Warszawą, w lesie, czy w Warszawie. I słychać, proszę Państwa, wróble. No, dzisiaj też będziemy rozmawiali, może nie, jak nie, może nie tak intensywnie jak ptaki, ale na pewno bardzo ciekawe. Zostańcie Państwo z Polskim Radiem 24. Gość Polskiego Radia 24. A odwiedził dzisiaj nas Jerzy Modlinger, publicysta, Towarzystwo Dziennikarskie. Witam szanownego redaktora. Dobry wieczór. Redaktor zna takie powiedzonko francuskie, a właściwie sentencję francuską. noblez obliż. No tak, jakoś z francuskim jestem trochę na bakier, ale no blezoblis i kilka takich innych jakoś tak. Idzie, <grymne> no żebyśmy nie zostali poczytani za tych bonjourów, prawda, no to, bo to bywa niebezpieczne. Zależy od środowiska. No tak, no właśnie, zależy od środowiska. Y to zobowiązuję żebyśmy tam tak, tak. nie odpływali za bardzo. Redaktorze, pracujemy w tym zawodzie bardzo okay. wiele lat. Spotykaliśmy się z różnymi rozmówcami. Wśród polityków oczywiście rozmówcy najróżniejsi, ale ja sobie przypominam te wczesne lata drugiej, Trzeciej Rzeczpospolitej. Trzeciej Rzeczpospolitej. Aż taki wiekowy pan redaktor nie, nie, nie jest. Aj, tak gdzie właściwie z każdym politykiem można było porozmawiać i każdy polityk garnął się do owego mikrofonu, czyli do sita i chciał mówić i można było zadawać trudne pytania. Co się zmieniło, że nie można zadawać trudnych pytań? Polityka się sprofesjonalizowała. I politycy wiedzą, że spotykają się z dziennikarzem nie po to, żeby się pogadać, albo żeby zaspokoić ciekawość dziennikarza, a zatem jego słuchaczy, widzów, czytelników. Tylko po to, żeby sprzedać przekaz. Przekaz trzeba przez, poprzez dziennikarza do ludzi, do wyborców, trzeba dotrzeć z przekazem. I już. I, w te, I są odpowiednio trenowani za bardzo przyzwoite pieniądze. Bardzo przyzwoite pieniądze. Politycy wydają na takich, menarzy, takich menago, co to właśnie ich uczą, jak tu, bez względu na pytanie dziennikarza, wyjść z przekazem. A drugie to... Yy, a drugie to yy, jakby... W tamtych czasach, żeby właśnie wyjść z przekazem, trzeba było z dziennikarzem rozmawiać. A teraz mam media społecznościowe. I można olać dziennikarza i po prostu na mediach społecznościowych sprzedać swój przekaz. No tak. Dziennikarz już nie jest aż tak niezbędny. No tak, ale zacząłem od tego francuskiego powiedzonka. Sp bez, znaczy przyczyna jest następująca. No ostatnio prezydent Karol Nawrocki no raczył w sposób dość um, oryginalny, nazwijmy to w ten sposób, odpowiedzieć dziennikarzowi, który zadał bardzo konkretne pytanie. I to chodzi o samo sformułowanie, co mówił prezydent Nawrocki, ale też gesty, które wykonywał. Mhm. Mhm. I tak sobie pomyślałem, że to jest właśnie szlachectwo zobowiązuje panie prezydencie. Profesor Dudek, który jest historykiem i dużo miał wspólnego z ipn ma nadal i prezydenta Nawrockiego zna z dawnych czasów właśnie IPN-owskich. Zna go tak, jak on sam to sprzedaje z bardzo złej strony i twierdzi, że tu właśnie w tym wypadku prezydent odkrył swoją prawdziwą twarz no, no był już w historii świata taki jeden polityk Ludwik XIV, który raczył powiedzieć moi, czyli mhm. państwo to państwo. ja, albo to jest czasami mówione, że Francja to ja, czyli mhm. co pan prezydent Nawrocki mówi Polska to ja? Y jeszcze tak nie mówi, ale, ale właśnie powoli, powoli y unosi się ponad ziemią i mówi o sobie w trzeciej osobie i już powoli rzeczywiście obra obrasta w piórka. Ja tylko ponieważ też różne sporty uprawiam, to bym mu doradzał, y jak się trenuje na siłowni, takie sporty siłowe, to ma się przykurcze mięśni. I bardzo, trzeba bardzo dużo poświęcić czas na rozciąganie tych mięśni, żeby potem normalnie wyglądać, a nie tak właśnie, jak się to, jak takie przykurczone, przykurczone w łokciach ręce, pochylone tłów, po prostu cała masa mięśni spiętych od, od, od, od uprawiania siły, sportów siłowych, a to jest nie tylko nieestetyczne, ale i niezdrowe. Badania opinii publicznej wskazują, że jednak większość naszych współobywateli bardzo krytycznie ocenia zachowanie prezydenta, zwłaszcza w tej sprawie. Tam jest niewielka różnica, no ale ponad połowa ankietowanych. Mhm. Czy sądzi pan, że w kancelarii prezydenta nie ma osoby, która by mogła przeprowadzić szkolenie, czego nie należy robić? No przecież jak widzę... Ostatni rok pana prezydenta, no to to jest intensywne szkolenie po prostu. Bardzo intensywne szkolenie. On naprawdę, jakbyśmy porównali pana prezydenta z zimy zeszłego roku i teraz, a jeszcze tak poszczególne etapy tam kwartalne, no to był postęp niesłychany zupełnie. No tak, Tylko ale... rzeczywiście. A tutaj no, są wśród y, fachowców, dyskutantów podzielone zdanie. Czy to było tak, że y, pan Leśkiewicz powiedział prezydentowi, że takie pytanie bo trzeba by na to coś odpowiedzieć i on po prostu tak bez przygotowania poleciał tym swoim no, odkrył się jakby to profesor Dudek powiedział po prostu zachował się tak jak się normalnie zachowuje yy, ale a inni mówią że właśnie że doszli do wniosku że także trzeba przyładować po prostu panie prezydencie pan mu przeładuje co on będzie taki tam podskakiwał. Yy, jeśli badania pokazują, że mm, większość popiera, znaczy krytykuje prezydenta, no to może tak, może tak, chociaż wiem, że ogromna część jest za nim, popiera go. Bo potem idzie taki przekaz, już nie idzie przekaz o tym, że, że dziennikarz pytał całkiem kulturalnie. Czy panu nie przeszkadza to, co cztery miesiące temu panu przeszkadzało w, w wizycie Orbana? Odpowiedź jest, Pan, panie, panie dziennikarzu, pan się na tym, pan słucha prezydenta, przecież powtarzam, że Władimir Putin jest brudniarzem. A nie o to było pytanie. Tylko że jak potem się zamuli to wszystko, to jest taka technika zamulania, Tak się zamuli, zamuli, zamuli a zwolennik pana prezydenta nie chce go krytykować, to przyjmie to właśnie, że sprzed dziennikarz się czepie, a pan prezydent jest przeciwko Putinowi. I Towarzystwo Dziennikarskie opublikowało tak było. taki komunikat, bardzo zresztą zwięzły, krótki, najważniejsze, że krótki, bo wtedy można. Tak. Przed... człowiek nie jest wtedy leniwy i może przeczytać. Komunikat, który bardzo no, krytykuje prezydenta Nawrockiego, a ja jako wieloletni były członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski, już nie jestem od wielu lat. nie nie też Zastanawiam się, dlaczego SDP który tak, taka organizacja z tak ogromnymi tradycjami wolności słowa, przyzwoitości, nie odniósł się do tej sprawy w żaden sposób. Na pewno się pan zastanawia? A to z jakiego powodu pan przestał być członkiem SDEP-u? obydwaj wiemy. Nie, nie, znaczy to, bo to pytanie zastanawiam się, ale właściwie to naprawdę wydaje się, że no dobrze, zostaw organizacyjne sprawy, wobec tego zostańmy przy panu prezydencie. E, czy pan prezydent zdecyduje się na przyjęcie ślubowania od wybranych zgodnie z konstytucją e, przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Ja celowo, ja celowo mu, akcentuję mocno, że zgodnie z konstytucją wybranych przez Sejm. To znaczy można jeszcze dodać kropkę na i postawić, że w momencie wybrania ich przed Sejm, oni już są sędziami Trybunału, a przyjęcie ślubowania jest, ceremoni jest ceremonią po prostu. Wydaje mi się, ja tu się kiedyś na z redaktorem Żochowską, rozmawiałem i czy było, było podpisanie Sejfu. Ona twierdziła, że nie podpisze, a ja podejrzewałem, że podpisze, dlatego że ten akt byłby takim aktem Uwolnienia się od PiSu, Konfederacji, stworzenia u siebie w pałacu takiego osobnego centrum, centrum politycznego. No przegrałem. E, tutaj uważam, że jednak nie podpiszę. Jak na razie przygotowanie artyleryjskie jest takie, żeby nie podpisał. I znowu jest metoda zamulania, że zła procedura była, że za krótko, że za długo. Tam byłyby przecież byli, pse, byli sędziowie wybierani w ciągu jednego dnia i natychmiast, więc nie było żadnych tego typu, tego typu problemów. Ale właśnie ta technika zamulania, szczególnie przez ministra Boguckiego, sugeruje, że raczej nie podpisze. No a Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że tutaj prezydentowi grozi w tym momencie proces. I to nie proces karny, a proces przed e, Naczelnym Sądem Administracyjnym. Bo zgodnie z procedurą prawną, e, przewlekłość w postępowaniu, a tutaj prezydent jest tylko, znaczy jest może aż, żeby nie poczuł się urażony prezydent Namrocki, jest aż osobą, no, która ze względu względów ceremonialnych tak naprawdę. Owo ślubowanie przyjąć musi i to powoduje brak tego ślubowania, że ci sędziowie nie mogą wykonywać swoich obowiązków, nie mogą przystąpić do pełnienia tych obowiązków, co jest niezgodne z konstytucją. No tak, tak powiedział tylko... pan Rzecznik Praw Obywatelskich. Tylko, że odkąd e, gimnastykujemy się z Konstytucją i ją tam e, przekręcamy na lewo i prawo, e, to tutaj też możemy taką technikę zastosować i przeczytać dosłownie, że ślubują, składają ślubowanie przed, wobec, wobec prezydenta. Wobec prezydenta. To może oznaczać, że... E, że Oczy notariuszu podpiszą akt ślubowania w obecności notariusza podpiszą i ten akt ślubowania odpowiednimi kanałami wyślą do prezydenta. No ale I on jeszcze, dostanie akt ślubowania. No ale jest jeszcze inny pomysł. To są wszystko tak zwane plany B, bo ostatnio A, żyjemy tak, tak, w tak, kraju, w którym realizuje się plany B. Drugie rozwiązanie to jest ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym. No tak, ale tak czy siak akt ślubowania wysyłamy pocztą albo DHL-em czy coś wysyłamy do prezydenta. Tylko, że możemy tak zrobić i, i znowu będzie, znaczy będzie dalszy ciąg tego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo będziemy mieli nieuznawanego Święczkowskiego, nie, nieuznawanych sędziów dublerów i teraz będziemy mieli nieuznawanych przez dużą część polityki i, samych, i sam Trybunał Konstytucyjny, sześciu sędziów, bo nie, będzie, bo nie złożyli ślubowania. Do stycznia przyszłego roku, bo w styczniu przyszłego roku zostanie wybranych kolejnych, nowych dwóch mhm. sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i logika polityczna. Jeżeli w polityce może być logika, polityczna logika wskazuje na to, że będą to sędziowie wybrani przez koalicję ko, Przepraszam, że przez obecną koalicję. Tak, przez obecną koalicję, tak. No tak, tak. I, no i wyobrażam sobie kryzys polegający na tym, że będziemy mieć dwa trybunały konstytucyjne. No. Zobaczymy, czy tych, czy tych sześciu sędziów. E, prezes Święczkowski wpuści tam nasz szucha do pałacyku, czy nie wpuści. Jak nie wpuści, to może obok wynajmu jakieś mieszkanie. Tam są duże takie apartamenty i będą dwa trybunały konstytucyjne. No, w, w tej chwili wyobrazia mi podpowiada cała ma, całą masę niedobrych rozwiązań. No niedobrych, bo dobrym rozwiązaniem byłoby dogadanie się po prostu. A wobec... widzi pan redaktor taką możliwość dogadania się, kiedy tak naprawdę... Yy... No, pan prezydent nie ukrywa, pan prezydent mówi otwartym tekstem, ja chcę doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska. To jest, tutaj nie ma zawijania tego w jakąś nie bibułę. Nie, to jest otwartym tekstem powiedziane. No i jak się dogadać w momencie, kiedy e, głowa państwa, która jest głową wszystkich Polaków, Mówi takie rzeczy wobec jednej z partii politycznych, czy grupy politycznej, która obecnie rządzi w Polsce. A prezydent powinien być ponadto. Mm, tak też te, z tym, że też wyobrażam sobie, że polityk jest, e, że prezydent jest jednak politykiem. Ma twoje, swoje sympatie, antypa, antypatie polityczne, tylko są też granice przestrzegania i prawa, i procedur. E, także tutaj poza e, poza akcją prezydenta, który dąży do obalenia rządu, takie sobie postawił cele, jest jeszcze przywódca opozycji Jarosław Kaczyński, bo to zanim by to wszystko poszło do prezydenta, to by trzeba było z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiać. A po tym wszystkim, coś, co zaszło, co się stało od 10 roku, powiedzmy, tak umownie stawiając jakąś datę, no to tak jakoś nie bardzo sobie wyobrażam, że Jarosław Kaczyński, Donald Tusk i kośniak kamysz siadają przy stole i dogadują się, co z tym Trybunałem Konstytucyjnym zrobić. Jakoś nie widzę tego. To teraz przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych, ale zostajemy z panem prezydentem w dalszym ciągu. Czy oglądał pan to wystąpienie prezydenta Nawrockiego w Teksasie i czy oglądał pan również takie krótkie materiały, takie flesz fleszyki z rozmów z normalnymi, przeciętnymi uczestnikami tej konferencji. Te flesze oglądam, tak. Tak, przemówienie, tak. Przemówienie odpuściłem. Znaczy nie, nie celowo, tylko po prostu nie miałem czasu. E, natomiast, tak, te, ale te, te, te, te krótkie wystąpienia są bardzo emblematyczne, że tak powiem. Dlatego, że e, prezydent, abstrahując od przemówienia, prezydent trafił na kolejne spotkanie, kolejną konwencję SIPAK-u, tej, tej międzynarodówki prawicowej, prawicowej tak. powiedzmy, czy po, skrajnie prawicowej. Dla mnie słowo prawica jest trochę bardziej, wie pan co, ja jestem prawicowy. Także jak ja słyszę, że PiS jest prawicowy, to mi się niedobrze robi, ale bo to trochę o czymś innym, no, prawica może konserwatywny, więc konserwatyzm to jest trochę co innego. Jak już o Francji mówimy, to na przykład Raymond Aron był konserwatystą i to jest, to jest prawdziwy konserwatyzm. No, w no, Wielkiej Brytanii partia konserwatywna była jedną z głównych sił wprowadzających małżeństwa homoseksualne też, i te. to pokazuje właśnie nowoczesny konserwatyzm. Nowoczesny, tak, ale jest różnica między konserwatyzmem a populizmem. Więc te wypowiedzi, znaczy po, po pierwsze brak brak, nieobecność najważniejszych, najważniejszych przedstawicieli tego ruchu. Do no tego Czy... najważniejszego nie było. Przecież. No właśnie nie było najważniejszego. I najpierw się mówiło, że go nie będzie dlatego, że jest zajęty wojną w Zatoce, a potem się okazało, że w Mardalago jest i, i, na, i na Golfa pojechał. Cieplej. Mm, wie pan, to jakoś tak Tam. źle to wygląda. No. Rzeczywiście prezydent w przemówieniu powiedział tym wszystkim yy, interesującym ludziom na sali, że Polska jest antyrosyjska, że Polska ma pretensje do Rosjan i że nie należy wierzyć Putinowi. No to rzeczywiście to wybrzmiało na tej sali, która jest pro Ale e, jak jakaś pani powiedziała, że użyła bardzo wulgarnego słowa wobec prezydenta Trumpa, żeby, żeby odszedł, chciałbym powiedzieć. I że to w ogóle nie ma nic wspólnego z ruchem MAGA. I z tym, co, z czym prezydent wszedł do, wszedł do, do władzy. I to rzeczywiście wielu, tam, wiele osób powtarza, że to nie o to chodziło. Przecież że miał zakończyć wojnę, a nie rozwijać nowe. Więc rzeczywiście opinia prezydenta mogła wybrzmieć. Tylko, że na sali na sali nie było pra praktycznie z kim gadać, no. Bo no nie, by, był Steve Bannon rzeczywiście z tych takich y, wielkich postaci tego ruchu. No ale najważniejsze, no, to nie, było Trumpa, nie było Trumpa, nie było Rubio, nie było Vansa, no, nie było takich ludzi, z którym tam prezydent mógłby rozmawiać jako prezydent naszego państwa. był jedynym prezydentem, jedyną głową państwa na sali. No do nie, no był Reza Pachlawi, były, prawda, były no, no, prawda, byłego. Pa... Nie, nie, nie. Reza Pachlawi jest synem starego Reza Znaczy, do no, co ja powiedziałem, syn no, starego Reza tak, tak, no, ja, ja mówię, ja mówię ja głowy, tak. głowy państwa po prostu. G tak, syn głowy państwa, były, byłego nie, głowy, byłej głowy, głowy państwa. O, tak, ja właśnie. nawet nie. On był, w którym roku, to, to było z 50 lat temu przecież, on był, albo go jeszcze na świecie, nie, nie, nie wiem ile lat trzeba by sprawdzić, ale albo go na świecie w ogóle nie było jeszcze wtedy, albo był bardzo malutkim dzieckiem. Jak pachlali, musiał uciekać z Iranu. No, 78 rok, 79 dokładnie, no to więc to wcale nie taki malutki, no. no tak. Wcale no, nie taki malutki. A nie musieliśmy sprawdzić, ile ma lat, no. Ale wiem. stary nie jest. Natomiast nie, <głos> nie. A ja jeszcze celowo spytałem no. się o te tak zwane fleszyki, bo te flaszyki były nader interesujące, bo na tej sali no, byli, że tak powiem, Amerykanie hmm. dojrzali. Tam nie było właściwie widać tych y, flaszyków hmm. młodych ludzi. To ta, prawda. Że tam byli dojrzali Amerykanie, którzy na przykład mówili, że nad, a Stany Zjednoczone powinny wycofać się z NATO, tak, Stany Zjednoczone tak, powinny się wycofać z ONZ-u tak. mhm. i Stany Zjednoczone powinny przestać się przejmować innymi państwami okay. na świecie mhm. i dbać o swój własny amerykański interes. interes. No i właśnie mają pretensje do Trumpa, że tego wszystkiego nie robi, a miał zrobić. No tak, no miał zrobić, ale to rzeczywiście, rzeczywiście nie robi. Dobrze, to teraz... Natomiast młodych ludzi widzę teraz na ulicach amerykańskich miast w masowych protestach. No tak i jeszcze zmiana jednak nastrojów społecznych w Stanach Zjednoczonych jest, bo ta grupa popierających prezydenta Donalda Trumpa zdecydowanie się zmniejsza. Bez wątpienia. Dobrze, to teraz jeszcze, jeżeli jesteśmy przy panu prezydencie, to jeżeli pan pozwoli, to teraz pani prezydentowa. Czy nie było pewnego dysonansu poznawczego w momencie, kiedy pani prezydentowa na tej konferencji zorganizowanej przez żonę prezydenta Trumpa wygłosiła przemówienie dotyczące no, szkodliwości internetu i walki z różnymi platformami. Z drugiej zaś strony małżonek pani prezydentowej raczył zawetować ustawę wprowadzoną w Polsce, która no, miała choć troszeczkę chronić młodych ludzi przed zgubnym internetem czy zgubnymi treściami w internecie. No cóż mogę powiedzieć? Oczywiście, że to był dysonans. No. Nie, wiem, e, mm, nie wiem, czy twórcy tego wystąpienia, to znaczy autorzy tekstu, przecież pani prezydentowa na pewno korzystała z jakiejś pomocy przy pisaniu tego tekstu, czy oni zdawali sobie sprawę z tego, że to, jest, że, to jest w że to jest konflikt taki czytelny. Może nie dla wszystkich jest czytelny, może to dopiero trzeba odczytać przez mikrofonami i powiedzieć, przecież pani prezydentowo mąż zawetował tę ustawę, To to jak to? A jeszcze w kontekście, drogi redaktorze, że w Stanach Zjednoczonych toczy się bardzo głośny proces. No i dwie wielkie firmy internetowe zdaje się przegrywają ten proces. W pierwszej instancji przegrywają. Moim zdaniem... Ja powiedziałem celowo. Tak. W pier... Aha, okay. Zdaje się, zdaje nie, nie, się. Nie, no, Przegrywają w pierwszej instancji. To, to, to już przegrały. Tylko, że jak znam, znaczy nie, nie jestem specjalistą ani od Stanów Zjednoczonych, ani od prawodawstwa amerykańskiego, ale jak firma ma ogromne pieniądze, to taki proces może trwać latami. Może trwać latami i się, no, skończyć się kiedyś tam, może czymś tam się skończyć. Ale, Ale może to uruchomić lawinę? Może, tak. T dlatego, dlatego firma, fir gdyby firma miała e, wypłacić jednej pani 20 milionów dolarów na przykład, a, to by mogło odpuścić, ale nie, no, może natychmiast znajdzie się tysiące takich A może już, już się Już znajdują. mogą się, już mogą, proces, tak, już poczty są zasypane listami. Dobrze, no, patrzę na zegar, powoli zaraz będziemy musieli kończyć i rzecz, która dotyczy redaktora mnie, redaktorstwa i mojego za szybą, kolegów i koleżanki i kolegów, a mianowicie paliwo. Czy sądzi pan, że to opóźnienie rządowe z, tym, z tą obniżką cen paliw, no to prawie 3,5 tygodnia, to wystarczający czas na przeprowadzenie takiej obniżki? Czy można było wcześniej, tak jak mówi opozycja, że to trzeba było następnego dnia, kiedy to paliwo tak wystrzeliło? Nie mam wiedzy insajderskiej, takiej z wewnątrz. Ale na czuja tak zwanego. Na czuja to jest tak, że wybucha niespodziewanie konflikt w Zatoce. Pan prezydent Trump, który jest idolem naszej prawicy, no powiedzmy naszej opozycji, i witała jego zwycięstwo, jego sukces wyborczy na sali. Pamiętam, Donald Trump, Donald Trump. No to on i czerwone czapeczki. No to on zapowiedział, że to jest kwestia dwóch, trzech dni. No tośmy poczekali te dwa, trzy dni. Potem się okazało, że nie, to jest jednak tydzień. No to jeszcze tydzień można było poczekać. No i wtedy rozpoczęła się procedura. Gdyby, no, w tej zapowiedzi, gdybyśmy, gdyby Donald Trump powiedział, że wysyłam wojska tutaj za chwilę w Teheranie, pod Teheranem wylądują Amerykanie i rozpoczynamy wojnę, no to można by rzeczywiście od razu, szybciutko zrobić. Natomiast jak to miało być tak, tak, tuż, tuż, na chwilę, no to chwilę moś, można było poczekać. No, tak jest moja, taka, jest, taka, taka jest moja opinia, ale jak mówię, wiedzy nie mam. No. A czy będzie to kolejny punkt sporny? Będzie to wyciągane, że za późno, za mało, nie tak, a w ogóle po co? Nie. Bo Konfederacja mówi, a, e, na przykład może nie mówi do obniżki cen paliw i do tego, co wprowadził rząd, tylko mówi na przykład od, o analizowaniu i dostosowywaniu do obecnej sytuacji cen maksymalnych i mówi to młody człowiek, sprawdziłem 38-letni jeden z liderów Konfederacji, Mencena, e, który odwołuje się do czasów, które my bardzo dobrze pamiętamy, Oczywiście. bo przy pomocy bielnaru usuwaliśmy pieczątki z tzw. kartek benzynowych, żeby Był. w tym samym miejscu jeszcze no raz dobrze, można w... było postawić stempelek. Jak nam rząd przygotował CPN, no tośmy od razu sobie przypomnieli I PRL. I tam rzeczywiście ceny były odgórnie ustalane. No to czym to się skończyło to wiemy. A, a w tu, tej sytuacji? W tej sytuacji ja rozumiem Donalda Tuska w tej sytuacji. Dlatego, że już mieliśmy na, na, na przykładzie PiSu. Sparzyliśmy się wtedy, kiedy da, Daniel Obajtek rządził Orlenem, że obniżyli, PiS obniżył akcyzę, obniżył VAT, a firmy podniosły marżę i stanęły. Dlatego, dlatego tuż zastosował ten manewr właśnie, no, wbrew zasadom wolnej wolnej, e, w, w, wolnej gospodarki. No ale jak, jak to ma być tymczasowe i właśnie w no, taki w trybie wojennym po prostu. No. Jest wojna, więc mamy, go, mamy benzynę, ustalanie cen w gospodarce wojennej. O, tak to nazwijmy i wtedy będziemy, wtedy zrozumiemy to doskonale. Przy czym mnie to mniej dotyka, bo nie mam samochodu. Szczęśliwy człowiek, ja mam. Do państwa przyjeżdżam waszym samochodem, a teraz jak się robi pogoda, to będę rowerem przyjeżdżał. No tak, a u nas niektóre samochody są elektryczne, więc są bardzo na czasie. Tak, tak to prawda. Dzisiaj elektrykiem przyjechałem. No, no, czyli samochód na czasie. Redaktorze, uspokoi się na święta? Ale co się uspokoi? W polityce na te kilka dni? Y no, na dzień, dwa może się uspokoi, no. A. Jakoś tak... Y dawne to czasy, kiedy rzeczywiście, kiedy kolendy posłowie śpiewali razem. Hmm. Kiedyśmy zapraszali posłów, no ja już nie zapraszam, sam jestem teraz zapraszany jako emeryt, ale zapraszało się posłów, to nawet jak się przed mikrofonami pokłócili, to potem wychodzili, cześć Jasiu, co tam u siebie słychać, a co, jak to są, żony, papierosek wspólny i jakoś taka funkcjonowali razem, no, we wspólnocie politycznej. No teraz są obozy i e, może nie wszyscy, ale wielu posłów szczerze nawzajem się nienawidzi. A to, ej, to nie jest chrześcijańskie uczucie. Ej, ale święta przed nami. Złagodźmy obyczaje. Dziękuję serdecznie. Jerzy Modlinger, publicysta Towarzystwo Dziennikarskie, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.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 Ogłoszenie społeczne. A ja patrzę na zegar. Już jest 18.35. Stan dnia. I kolejny gość naszego niedzielnego, wieczornego wydania w Polskim Radiu 24. Tym razem pan profesor Arkadiusz Stępin, watykanista, historyk, uczelnia Koczaka. Dobry wieczór, panie profesorze. Witam pana redaktora. Panie, panie profesorze, cho, chociaż jak patrzę przez okno, to jeszcze nie wieczór, bo to jeszcze jeszcze jest widno. znaczy Na szczęście już jest coraz widniej, a późniejsza godzina tak, a ja mam wspaniałą perspektywę, ponieważ przyjechałem przed chwilą do Krakowa, jestem na a, krakowskim Kazimierzu z widokiem na a, wieżę Kościoła Bożego Ciała, która tutaj tak spektakularnie strzela do góry. Oj, zazdroszczę panu, panie profesorze, tego Krakowa i tego magicznego Kazimierza, z którym niektórzy deweloperzy próbują zrobić rzeczy niecne, ale to jest zupełnie inny temat, na zupełnie inną rozmowę, chociaż ja Zło, zło, jakkolwiek brzmi to e, obraz oburczo, wpisane jest w kondycję ludzką. <głosy> tak, <głosy> tak, tak, panie profesorze. Panie profesorze, w, przed nami e, Wielki Tydzień. Właściwie dzisiaj się ten Wielki Tydzień zaczyna, bo e, to niedziela palmowa. To jest jak gdyby ta, to rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia. I proszę mnie w razie czego poprawić, ale pierwsze wzmianki o niedzieli w Palmowej, obchodzonej przez chrześcijan, to jest końcówka IV wieku. Dobrze mówię, panie profesor? Tak, tak, tak. Po, po yy, Soborze, pierwszym Soborze w Licei 300... 91, kiedy uchwalono finalnie dla całego świata chrześcijańskiego Święto Wielkanocy, bo do tej pory różnie obchodzono Święto Wielkanocy. Mówię o tej Wielkanocy, bo to jest ten punkt odniesienia dla całego roku liturgicznego. To jest takie apogeum roku liturgicznego w Kościele, a jednocześnie no, punkt kulminacyjny w tej drodze człowieka ku zbawieniu bo ten horyzont ku zbawieniu wyznaczał indywidualnym ludziom i ludzkości chrześcijańskiej e, tę wędrówkę na tym oespadole, przynajmniej do początku XX wieku. Bo tak naprawdę według Pisma Świętego, według Nowego Testamentu jest to na pamiątkę przyjazdu Jezusa do Jerozolimy. No wtedy była ta słynna historia z osiołkiem bądź osiołkami, bo tam jest tak wersja, że że tam Jezus prosił o dwa osiołki, a niektórzy mówią, że o jednego osiołka. Wsiadł na tego osiołka i jadąc ulicami Jerozolimy, Jerozolimy yy, mieszkańcy rzucali kwiaty, gałązki i płaszcze przed Jezusem tak wszystko się zgadza możemy tylko to bardziej jakby ukontekstualizować, czyli nadać temu znaczenie, bo co to oznaczało, że Jezus który przez trzy lata, jako ten bosonogi wędrowny, kaznodzieja mistrz, nauczyciel może prorok, wędrował dookoła Genezaret, to tak jakby ktoś dzisiaj 20. W tym pierwszym wieku pełni jakąś taką misję religijną w Bieszczadach, gdzieś na takim odludziu w Puszczy Białowieskiej i w pewnym momencie wpadł na pomysł, by przyjechać no, albo do Krakowa, albo do Warszawy i tu wystąpić publicznie przeciwko kościołowi katolickiemu. To jest porównywalne z tym, co zrobił Jezus właśnie przyjeżdżając na ten ostatni tydzień swojego życia do Jerozolimy. Z tej Galilei, czyli z północnej części ziemi świętej, najbiedniejszej, najbardziej takiej spauperyzowanej, bez dużych ośrodków i nagle wjeżdża do Jerozolimy, która miała wtedy 40-50 tysięcy mieszkańców, a z tymi przyczółkami na północy miasta około 100 tysięcy mieszkańców. To, to było zupełnie inny świat. I tam tkwiła ta świątynna centrala wyznania mojżeszowego, czyli tego judaizmu i tam Jezus rzuca rękawice um, tej organizacji i, i świątynnej. No to tak jakby dzisiaj ktoś z tych Bieszczad przyjechał do Warszawy czy do Krakowa i rozpoczął e, wielki bunt przeciwko Kościowi katolickiemu. To zrobił Jezus. I panie profesorze, zawsze mnie to zastanawia, bo y, osiołek występuje w wielu miejscach y, w Nowym Testamencie I, i ten osiołek jest jak gdyby takim ulubionym y, zwierzakiem y, tej wielkiej księgi. Ulubionym, bo, bo, bo, bo osiołek jest popularny w tym czasie, jest wytrzymały, nie, nie narzeka, nie jest krnąbrny. Mówimy o czasach pierwszego wieku naszej ery, kiedy w Imperium Rzymskim ten osiołek był zatrudniany do takiego koła, którym w przystudni, w którym czerpano wodę, był ulubionym, preferowanym zwierzęciem, pociągowym. No stąd, stąd ten osiołek pojawił się jako też taki, ten, no, taki mikrosamochodzik, na którym Jezus wjechał do, do Jerozolimy. Było to bardzo popularne zwierzę. Domowo, użytkowe, pociągowe. No a u nas w Polsce Niedziela Palmowa to jest bardzo barwne święto chrześcijańskie, kościelne. Chociażby z tego względu, że to nie są te liście palmowe, a to są ręcznie robione, przepiękne dzieła sztuki od tych najmniejszych po te kilkunastometrowe. Bo w Łysych na przykład na Kurpiach jest cały festiwal. Jest konkurs palm wielkanocnych i bardzo wysokie te palmy są. Tak na Kurpiach w, kadzidu, w Kadzidle hmm ale też na, na południu Polski, na Podhalu, w jakiś sposób ta niedziela palmowa zachęca do tej rywalizacji, o tą najpiękniejszą palmę. Jeżeli Sewilia na przykład ma tą wielki piątek, tą wielką procesję, w której poszczególne parafie rywalizują ze sobą, która ta z Madon niesionych na tych jak jest najpiękniejsza, no to w Polsce Niedziela Palmowa jest taką agorą, na której odbywa się rywalizacja, w której parafii naj... to wykonał najpiękniejszą e, palmę. No i chyba... mało, mało teologiczne, ale bardzo ludzkie. No to chyba też, panie profesorze, Polska, która się sekolaryzuje, zwłaszcza pokolenie Z, prawda? Coraz mocniej. To jednak ta tradycja palm wielkanocnych i postawienia, powieszenia tej palmy wielkanocnej, nawet jeżeli ona nie została poświęcona w Kościele. Często tak jest, że jest po prostu takim elementem ozdobnym, kulturowym, do którego jesteśmy tradycyjnie ze względu na miejsce, czas i wychowanie przyzwyczajeni. Tak, no i pełniła potem w domu taki pomost między tym światem bardzo trwialnym, sekularnym, no ale bardziej takim światem profanum, a tym światem sakrum u, u, u, uświęcała to, to miejsce pracy, tego życia codziennego. Natomiast tak, palmy, palmy w kulturze polskiej, palmy były obce w kulturze polskiej. Stąd jej występowanie no, w tej kulturze śródziemnomorskiej, tak, tak oczywiste, no, było trochę tak transponowane do, do tego naszego regionu geograficznego na zasadzie właśnie transferu y, ściśle y, y, religijnego. W każdym razie święta Wielkiej Nocy już przed nami. Trwa Wielki Tydzień. Dzisiaj się rozpoczął do przyszłego poniedziałku. Święta będą trwały i będą trwały pod względem religijnym, ale też kulturowym, bo to chyba jest bardzo mocno wpisane w naszą obyczajowość, bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. Tak. E, przypominam sobie taką książkę, e, będącą pokłosiem wymiany listowej między Umberto Eco a kardynałem e, Carlo Maria Martini, e, kardynałem Mediolanu, arcybiskupem Mediolanu, e, która została opatrzona ty post tytułem W co wierzy ten, w kto. Nic nie wierzy, czyli w co wierzy ten, kto nie wierzy w Boga chrześcijańskiego. No i obydwaj autorzy, przypominam kardynał Kościoła katolickiego, doszli do wniosku, że ta prohumanistyczna aksjologia, czyli ten system wartości, niekoniecznie stricte religijny, ma swoją wartość i jakby równoległą do tej akszologii chrze chrześcijańskiej. To, tak właśnie na marginesie szekularyzowania się tych świąt m, Wielkanoczy, które teologicznie są dużo bardziej trudne do zrozumienia niż te takie święta Bożego Narodzenia, gdzie no, z tradycji no, ludowej, a potem popkulturowej bardzo łatwo oswoić się z tym niemowlęciem, które nie jest groźne, które można e, otulić pieluchy, a e, jest przyjazny i jest pośrednikiem do tego trochę surowego Boga, e, Boga Ojca. W przeciwieństwie do świąt Wielkanocy, które są teologicznie bardzo trudne, bo tu rozgrywa się na, na właśnie na płaszczyźnie teologicznej ofiara baranka, e, zamiana tej, tej matrycy żydowskiej w tą um, jakby no, wtórną kopię e, chrześcijańską. Dochodzimy do wielu teologicznych, niezrozumiałych dla przeciętnego zjadacza chleba, prawd wiary, w prawdzie wchłanianych, ale bez refleksyjnie w szkole, na lekcjach religii, więc te święta Wielkanocy są dużo bardziej trudniejsze do takiego religijnego skonsumowania niż święta Bożego Narodzenia. Ale święta kochamy, święta lubimy i bez względu na to, co cały czas powtarzam, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, do świąt mamy stosunek emocjonalny i to chyba w pozytywnym tego słowa znaczeniu no, chociaż już panie profesorze, na koniec tego wątku naszej rozmowy rzecz najważniejsza, no w Polsce już się bardzo mało skarbidu, e, prawda, w, w nocy hmm. i tak samo w wielany poniedziałek już tak te hektolitry wody na osiedlach w różnych miastach też nie są wylewane. Można bezpiecznie chodzić po ulicach. Tak, z tego możemy być y, bardzo usatysfakcjonowani. Panie profesorze, ja na pewno. Ja też. Panie profesorze, wobec tego przenieśmy się do y, Watykanu. Amerykanin w Watykanie, zbliża się właśnie rok Pontyfikatu Papieża Leona. I jak pan profesor ocenia ten rok papieża Amerykanina? Nie ukrywam, że byłem chyba ten w Polsce, który y, y, pisał hagiografię papieżowi Franciszkowi z wielu, y, wielu względów. Y, tłumaczyłem go w wielu zawiłych y, sytuacjach, jak chociażby w przypadku tego, co bardzo y, inkryminowano w Polsce, y, czyli y, y, tej prorosyjskiej postawy, więc każda głowa kościoła, która nastąpiła po, nastąpiłaby po Franciszku byłaby pewnym regresem w stosunku do, do Franciszka. Natomiast po roku od wyboru papieża Leona muszę powiedzieć z dużym ukontentowaniem, że jednak ten papież mnie zaskakuje in Plus i generalnie, jeżeli mogę tak śmiało powiedzieć, jestem zadowolony z tego pontyfikatu. A co jest najważniejszymi punktami zadowolenia pana profesora? Chyba, chyba jednak to konsekwentne wołanie o pokój, wskazywanie go jako pewnego punktu referencyjnego, czyli punktu odniesienia w stosunku do porządku światowego, który doskonale widzimy przed własnymi oczami opartego na prawie silniejszego, niekoniecznie roztropnego działania. Czyli ten porządek porządek do tej pory światowy oparty o prawo, przestrzeganie prawa międzynarodowego i pewną aksjologię, no zastępuje nam porządek oparty na, na sile i przemocy. Chociażby porwanie prezydenta Maduro, niezależnie od tego, jakim był złym politykiem, a nawet przestępcą, to co stało się od kilku tygodni, po 28 lutego, czyli zawierucha na Bliskim Wschodzie, ten, ten kocioł dymiący został, w tej chwili pokrywa z tego zdjęta. Mamy drugą wojnę, w której ogniskują się globalne konflikty. No i mamy lidera świata zachodniego, który... Nie, nie porusza się po wytartych ścieżkach y, demokracji. I wczorajsze y, wracam jakby do punktu, punktu wyjścia, do papieża Leona, to wczorajsze jego spotkanie y, y, w Monako z księciem Monako, czyli spotkali się liderzy dwóch państw, najmniejszych państw na świecie, było taką próbą rewaloryzacji tych y, mikroorganizmów państwowych, które mamy na, tej, na, tym, na tym globie, na tej mapie y, świata. Że nie mocarze, nie Chiny, nie USA a, nie Rosja, ale Monako i Watykan mają równoprawny, e, równoprawny głos e, w przypominaniu e, kim jest człowiek i jakie wartości powinni uwzględniać e, politycy. A takie historie z życiorysu papieża Leona, że jest zapalonym tenisistą. O tym się mówiło i rzeczywiście podobno, podobno w dalszym ciągu ową dyscyplinę amatorską oczywiście sportu papież Leon uprawia. Pamiętajmy, że Jan Paweł II był zapalonym kajakarzem i zapalonym narciarzem i to podobno bardzo dobrze na nartach jeżdżącym. Tak, papież Franciszek, no nie wiemy o jego sportowych preferencjach, no ale miał podarowaną przynajmniej koszulkę z numerem 10 reprezentacji Argentyny, w każdym razie mistrza świata. No więc te preferencje sportowe papieży, one być może łagodzą ich charakter. Natomiast jeżeli jesteśmy przy papieżu Leonie, to właśnie trochę tego, tego dziekciu bym tutaj włączył, jeżeli chodzi o ten splendor papieski, to właśnie na pewno papież Leon w jakiś sposób przywraca go, bo papież Leon wprowadził się do apartamentów papieskich, czyli do tych, których Mieszkał wcześniej i Benedykt XVI i Jan Paweł II, a Franciszek mieszkał w tej, tej budzie studenckiej, w tym Domu Świętej Marty, dwugiastkowym hotelu jadał obiady, kolacje i śniadania w męzie, czyli w tej stołówce, stołówce ogólnej. Więc w jakiś sposób również tymi swoimi szatami bardzo wypielęgnowanymi papież Leon przywraca jakby ten, ten no barokowy, zewnętrzny ornament papieżu. No czym się na pewno różni od, od papieża Franciszka. Ale by być sprawiedliwym i chyba podjąć na istot najistotniejszy na wątek papież został zaproszony niedawno przez wiceprezydenta Wensa Stanów Zjednoczonych na te bombastyczne nacjonalistyczne narodowe święto Stanów Zjednoczonych. 250-letnią rocznicę utworzenia USA do Filadelfii. Papież odmówił. Papież nie pojedzie tam na tą imprezę nacechowaną właśnie tym, tym, tym, tym narodowym nacjonalizmem, tylko poleci w tym dniu na Lamped duże, czyli dokładnie tam, gdzie y, udał się swoją pierwszą pielgrzymkę papież Franciszek do uchodźców. No, w, w, w większej deklaracji y, trudno sobie większą deklarację i preferencję y, osi pontyfikatu trudno sobie wyobrazić. To wobec tego, panie profesorze, przenieśmy się do Łodzi e, ingres kardynała Konrada Krajewskiego na metropolitę łódzkiego i mnie bardzo zastanowiło jedno zdanie, bo to była, to była rozmowa księdza kardynała z dziennikarzem, gdzie ksiądz kardynał wskazał na pałac biskupi no i powiedział, że tutaj obok tego pałacu bezdomni w namiocie jedzą, a on spowoduje taką sytuację, że to ci bezdomni będą jedli w tym pałacu biskupim, a yy, ja mówiąc o sobie, powiedział, że będzie jad w tym namiocie. Czy to oznaka zmiany pokoleniowej sposobu myślenia i, no, i pewnego odejścia od tego, co pan profesor raczył powiedzieć o papieżu Leonie? Papież chciałbym być dobrze zrozumiany, ja nie krytykuję papieża, ale ona, natomiast wskazuje na pewne takie zniansowanie jego postawy w stosunku do tej madrycowej, jakby idealnej papieża Franciszka, a kardynał krajewski jakby wychodzi z tej no, nazwę to tak trochę bardzo trywialnie, z tej owczarni papieża Franciszka. I kardynał Krajewski no, był tym wielkim jałomóżnikiem watykańskim, papieża Franciszka, który wychodził do tych żebraków, tych bezdomnych, koczujących między Rzymem a Watykanem, który był odpowiedzialny właśnie za to, by ci bezdomni mogli. W pałacach papieskich wziąć prysznic, a nawet był głównym e, spiritus z takiego niesamowitego przedsięwzięcia, no bo m, skoro kardynał Krajewski był tam zaangażowany w dostarczanie e, jedzenia tym e, bezdomnym e, Rzymianom, to jednocześnie papież Franciszek postanowił by ich również w jakiś sposób um, antropologicznie um, dochonorować, dowartościować, oferując im nie tylko um, ciepłe jedzenie i ciepłą wodę pod prysznicem, ale zaprosił ich na bezdomne zwiedzanie kaplicy sykstyńskiej no to e, nie doczekałem się e, publicznej informacji, by arcybiskup zaprosił bezdomny w Krakowie na zwiedzanie e, nekropolii e, wawelskiej. Czyli dwóch kardynałów, kardynał Rysi, kardynał Krajewski, to jest już ten znak, że będzie rewolucja w polskim kościele i nastąpi taki odwrót od e, tego czasami naprawdę rozpasanego luksusu? Tak budzi to w naszą, naszą nadzieję na pewno ci dwaj, a tam jest więcej i, i, takich skrojonych z tej materii lub po, z tej gliny pochodzących hierarchów, arcybiskup Polak, no nie chcę teraz jakby tutaj jednych gloryfikować, innych, innych po, pomijać, ale jest więcej Takich um, biskupów, i najprawdopodobniej tam. Grupa stworzy przeciwwagę dla tych hierarchów, którzy no, orientują się z jednej strony na tych złotych latach katolicyzmu polskiego doby Jana Pawła II, którzy są bardzo klerykalni, którzy są, no, mają to takie zadęcie pontyfikalne, czyli właśnie to taką ornamentykę tego splendoru biskupiego, którzy myślą bardzo hieratycznie. No i są pojmowani jako konserwa Kościoła katolickiego i Hamulcowi tych zmian, które no wraz z tym nowym kodem kulturowym, nowymi wyzwaniami pociągają za hamulec. Tak, jeżeli mam odpowiedzieć, że redunkowo budzi we mnie ten tandem kardynał Ryś, Kardynał krajewski spore nadzieje. Panie profesorze, serdecznie dziękuję. Przypomnijmy dzisiaj. Rozpoczął się Wielki Tydzień. Święta już bardzo niedługo. A Państwa i moim gościem był Pan Profesor Arkadiusz Stępin, Watykanista, historyk, Uczelnia Korczaka. Bardzo Panu serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Ogłoszenie społeczne. Gosiu, twój challenge na dzisiaj? Skrolowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo. Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz? Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie SPOŁECZNE AUTOPROMOCJA Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w polskim Radio 24. Autopromocja.